Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Autobiografia Słowo wstępne Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa Wstęp, przypisy oraz wybór wywiadów i deklaracji publicznych Marian Marek Drozdowski Czyta Marek Prałat Wydawnictwo Bellona 1993 rok. Nagranie Zakładu Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1994. Przedmowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W rodzinne progi na polską ziemię powracają po latach prochy Ignacego Mościckiego, ostatniego prezydenta Drugiej Rzeczypospolitej. Umarł z dala od kraju, o którego wolność i suwerenność walczył w ruchu niepodległościowym. Był wielkim patriotą. Odrodzonej po latach niewoli Polsce służył wiernie jako uczony i mąż stanu. Współbudując gospodarkę państwa, tworząc jego naukowy i kulturalny rozwój, umacniając polityczny byt. Był autorem znaczących wynalazków w dziedzinie chemii oraz wychowawcą młodych inżynierów na Politechnikach Lwowa i Warszawy. Pracujące do dziś zakłady azotowe, fabryki centralnego i warszawskiego okręgu przemysłowego... Magistrala Śląsk, Gdynia czy Instytut Chemiczny i Biblioteka Narodowa jemu zawdzięczają inicjatywę powstania i powołania do życia. Przez 13 lat sprawowania urzędu prezydenta był Ignacy Mościcki czujnym i troskliwym gospodarzem kraju. Dbałem o jego byt współczesny i o pomyślny dalszy rozwój dla dobra wszystkich obywateli. To, co podobnie jak formacja, z której wyrósł, cenił najwyżej, to była wolność Polski, niepodległość i integralność Rzeczypospolitej. Oddany tej idei bez reszty, jako prezydent i wierny przyjaciel zmarłego już wówczas marszałka Józefa Piłsudskiego, w chwili ponownego zagrożenia kraju w 1939 roku, śmiało i kategorycznie podjął decyzję o przeciwstawieniu się, Żądaniom Hitlera, a potem Stalina. Poparł go w tym cały naród, podejmując czynną walkę z najeźdźcą. Składając prochy Ignacego Mościckiego w rodzinnej ziemi, przypominając jego dzieło i postać, o tym pamiętamy przede wszystkim. Wspólna jest nam utrwalona w świadomości kolejnych pokoleń, nieprzeparta potrzeba wolności — narodu i państwa. Potrzeba jego niezawisłego bytu i prawa stanowienia o własnym losie. Budowania przyszłości własnymi rękami. Wspólny jest nam patriotyczny nakaz obrony tej wolności. W każdej chwili i za każdą cenę. Tą wiarą umocnione pokolenie Ignacego Mościckiego i nasze pokolenie Sięgnęło zwycięskiego celu. Twórcza siła i niezłomność polskiego ducha, której uosobieniem był on, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, jest wartością aktualną, wciąż żywą. Lech Wałęsa Wstęp Pierwszy raz autobiografia Ignacego Mościckiego ze skrótami została opublikowana w kolejnych zeszytach Niepodległości, czasopiśmie poświęconym najnowszym dziejom Polski, wydawanemu przez Instytut Józefa Piłsudskiego poświęcony badaniu najnowszej historii Polski, począwszy od numeru 12 wydanego w 1979 roku do numeru 14 strony 61 do 133. 226 do 267 w 1983 roku. W nocie do pierwszej części autobiografii czytamy Redakcja Niepodległości uzyskała zgodę pani Marii Mościckiej, żony prezydenta Mościckiego i jego wnuka, profesora Józefa Zwisłockiego na opublikowanie autobiografii Ignacego Mościckiego. Praca ta była napisana odręcznie w Szwajcarii w latach 1940-1943. Prezydent zmarł w pod Genewą 2 października 1946 roku. W archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku znajduje się odpis maszynowy autobiografii, która kończy się około 1932 roku. Redakcja Niepodległości opuściła pewne ustępy niemające znaczenia istotnego i zaopatrzyła tekst przypisami. Autor niniejszego opracowania korzystał z egzemplarza, który prezydent Mościcki przekazał swemu przyjacielowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, byłemu swemu zastępcy w Chorzowie, ministrowi przemysłu i handlu w latach 1926-1930 Dyrektorowi Mościc w latach 1931-1935, ministrowi skarbu i wicepremierowi w latach 1935-1939. Analogiczny tekst autobiografii prezydenta znajduje się w jego zespole archiwalnym przechowywanym w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Kopię wspomnianego egzemplarza, który otrzymałem od rodziny Kwiatkowskiego, przekazałem profesorowi Aleksandrowi Giejsztorowi, byłemu dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, do zbiorów zamkowych. Po uzyskaniu zgody rodziny prezydenta Mościckiego za pośrednictwem świętej pamięci majora Mościckiego i byłego dyrektora Instytutu Piłsowskiego w Nowym Jorku, profesora Wacława Jędrzejewicza, Miałem zamiar opublikować wspomnianą autobiografię w połowie lat 80. Niestety ówczesne warunki polityczno-wydawnicze uniemożliwiały mi zrealizowanie tego zamiaru. Robię to teraz, chcąc uczcić powrót Prochów prezydenta i jego małżonki Marii do kraju. Obecnie zaawansowałem także kwerendę zmierzającą do wydania biografii prezydenta Mościckiego. Pragnę. W niniejszym wstępie wyrazić osobisty pogląd na wartość poznawczą publikowanej autobiografii. Była ona pisana pośpiesznie, w trudnych latach wojennego odosobnienia, bez odpowiedniej bazy źródłowej. Stąd też w korespondencji z członkami rodziny i jego przyjaciółmi znakomity historyk polski pracujący na emigracji zastanawiał się, czy nie zaczekać z publikacją autobiografii i wzbogacić ją w przyszłości obszernym komentarzem. Uznając pogląd Władysława Pobuk-Malinowskiego za słuszny, zrobiłem to uzupełniając autobiografię wypowiedziami prezydenta, głównie z okresu, który jest w zasadzie pominięty w autobiografii, to jest z lat 1932-1939. Teksty te mówią o dużej aktywności prezydenta Mościckiego, szczególnie po śmierci marszałka Piłsudskiego. To on patronował ostatnim dwóm gabinetom II Rzeczypospolitej Mariana Zyndrama Kościałkowskiego i generała Felicjana Sławoja Składkowskiego. On też patronował amnestii dla więźniów politycznych w 1935 roku i był zwolennikiem zbliżenia polsko-ukraińskiego i polsko-litewskiego. Dzięki stanowisku prezydenta Mościckiego udało się zahamować brutalną akcję rewindykacyjną w stosunku do cerkwi unickich. Prezydent Mościcki kilkakrotnie na Zamku Królewskim w Warszawie przyjmował przedstawicieli opozycji politycznej, wysłuchując ich krytycznych opinii pod adresem rządu. Były to delegacje Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Narodowego... Polskiej Partii Socjalistycznej, Komisji Centralnej Związków Zawodowych oraz Stronnictwa Pracy. Prezydent Mościcki patronował czteroletniemu planowi inwestycji publicznych, a co za tym idzie budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego, rozbudowie Warszawy i Warszawskiego Okręgu Przemysłowego oraz Gdyni. Forsował on także przeprowadzenie na przełomie 1938 i 1939 roku demokratycznych wyborów samorządowych oraz zapowiedział rewizję ordynacji wyborczej do Sermu i Senatu w czasie wyborów parlamentarnych w listopadzie 1938 roku. Prezydent Mościcki z godnością bronił zagrożonej niepodległości i suwerenności Polski w sierpniu i we wrześniu 1939 roku. Przebywając na emigracji w Szwajcarii od grudnia 1939 roku do października 1946 roku, mimo wielu kłopotów osobistych i rodzinnych, interesował się sprawami publicznymi. Wspierał naszych rodaków, internowanych w Szwajcarii, żołnierzy Armii Polskiej we Francji. Później opodatkował się, mimo bardzo skromnych dochodów, na rzecz warszawiaków, przebywających w obozach jenieckich, obozach koncentracyjnych i obozach pracy przymusowej. Najnowsze badania historyczne poświęcone roli Ignacego Mościckiego w historii Polski na pewno zakwestionują niejeden stereotyp wyrosły z ostrej walki politycznej i narodowych frustracji. Cieszę się z tego, że pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej, Lech Wałęsa, nie zapomniał o prezydencie Mościckim i w porozumieniu z prymasem Polski, księdzem kardynałem Józefem Glempem, podjął decyzję, o sprowadzeniu prochów prezydenta i jego małżonki do kraju. Marian Marek Drozdowski Część pierwsza Autobiografia profesora Ignacego Mościckiego Rozdział pierwszy Urodziłem się w Mierzanowie w ziemi płockiej dnia 1 grudnia 1867 roku jako syn ziemianina Faustyna i Stefanii Zbojanowskich. Przypisy Ignacy Mościcki pochodził ze starego rodu szlacheckiego, który się herbem ślepowron pieczętował. Ród ten kilka wieków zaludniał Mazowsze, posiadając we władaniu od XV wieku gniazdo rodzinne Mościska. Jednym z najgłośniejszych przedstawicieli rodu w XVI wieku był Melchior Mościcki, wybitny kaznodzieja, któremu król Zygmunt August ofiarował arcybiskupstwo lwowskie. Melchior Mościcki nie przyjął tej godności, Pozostawał wierny zakonowi dominikanów. Orędownikiem zjednoczenia kościoła rzymskiego z greckim był Michał Mościcki, przeor dominikanów w Poznaniu, żyjący także w XVI wieku. Za panowania Zygmunta III olbrzymi rozgłos uzyskał Mikołaj Mościcki, profesor filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczyciel sławnego erudyty i historyka Szymona Starowolskiego. W XVII wieku działał także Jakub Mościcki, wydawca m.in. pracy Bartłomieja Zimorowicza. Stanisław Mościcki wydał w 1693 roku historię oblężenia miasta Lwowa przez Turków w 1672 roku, napisaną przez wspomnianego już Zimorowicza. Koniec przypisów. W Mierzanowie... Pozostawałem przez pierwszych kilka lat mojego życia, później przeniósł się ojciec do klic, które odziedziczył po dziadku. W roku 1877 przenieśliśmy się do majątku skierbieszów w ziemi lubelskiej, który został zakupiony wraz z przyległymi do niego folwarkami po sprzedaży klic. Ojciec mój brał czynny udział w powstaniu 1863 roku jako dowódca oddziału partyzanckiego pod pseudonimem Markiewicza. Pod Rydzewem w Ziemi Płockiej w walce zwycięskiej dla powstańców zginął młodszy brat ojca Jan. Był on adiutantem swego brata o 10 lat od niego starszego. Po upadku powstania przebywał ojciec przez cały rok w Dreźnie. Gdy wrócił z emigracji, był kilka razy więziony pod groźbą rozstrzelania. Również dziadek mój, walenty, brał udział w powstaniu 1831 roku. Charakter mój odznaczał się dużą wrażliwością psychiczną, a już od najmłodszych lat okazywałem wielkie napięcia uczuć. Mocny mój temperament z postępującym wiekiem stawał się coraz bardziej opanowany. Na ogół robiłem wrażenie bardzo spokojnego chłopca i wybuchałem silnie tylko w chwili wielkiego podrażnienia. Granica ta z dojrzewaniem coraz bardziej się oddalała, także z czasem rzadko już dawałem upust stanom moim emocjonalnym. Wychowywałem się w nadzwyczajnej swobodzie. Nigdy mną nie komenderowano. Stąd zjawiło się u mnie bardzo wcześnie poczucie odpowiedzialności własnej. Przyczyniło się do tego niewątpliwie wielkie zaufanie, jakimi mnie rodzice darzyli. Już jako dziewięcioletni chłopiec odbywałem sam dalsze podróże kolejowe, a miewałem jeszcze pod swoją opieką młodszego brata. Wyjątkowej rozwadze mojej zawdzięczałem zapewne, że pomimo moich... 9 lat wieku nie zabraniali mi rodzice uganiać samemu po polach z dubeltówką Duża siła fizyczna, która w naszym rodzie panowała, miała też pewien wpływ na formowanie się charakteru. Mając lat 14, zabiłem pierwszego dzika, który ważył 120 kg. Dzika tego biorąc za nogi Podnosiłem na wysokość ławki. Dzięki tej sile czułem się wszędzie bardzo pewny. W szkole średniej, będąc zawsze najsilniejszym w klasie, nie podlegałem terroryzowaniu i dokuczaniu kolegów. Sam też nie wykorzystywałem swej siły w stosunku do nich. Te warunki, wśród których dane mi było wychowywać się w domu i w szkole, miały wielki wpływ na wyrobienie u mnie godności osobistej. Bardzo już wcześnie, bo w pierwszej klasie gimnazjalnej w zamościu, zacząłem z inicjatywy własnej, bez niczyjej namowy walczyć z uciskiem rusyfikacyjnym zaborcy. Było to podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Po każdym zdobyciu twierdzy tureckiej, czy to plewny, czy szybki, prowadzono uczni do ogromnej większości rzymskokatolickiego wyznania, na dziękczynne nabożeństwa do cerkwi prawosławnej. Wówczas to właśnie, już jako dziesięcioletni chłopiec, opierałem się temu przymusowi. Każde tego rodzaju przewinienie musiałem odpokutować, zamykano mnie w klasie na kilka godzin. Była to dla mnie kara o tyle dotkliwa, że odsiadywanie jej wyznaczano nad niewolne od zajęć. Nie zwracałem również uwagi na zakaz mówienia w szkole po polsku, za co również karano. Gdy umarł ksiądz rzymskokatolicki, skorzystano z tego i powierzono prowadzenie nauki religii w całej klasie duchownemu prawosławnemu. Pop rosyjski, chcący zdobyć popularność w klasie, stawiał nam dobre stopnie, pomimo żeśmy przychodzili nieprzygotowani na lekcje. Z tej racji oczywiście żadnego konfliktu, z władzami nie było. Gdy po upływie kilku miesięcy przyszedł znowu ksiądz katolicki i zaczął stawiać duże wymagania, znalazło się dwóch chłopców z klasy wstępnej, którzy prosili władze szkolne o posyłanie ich na lekcje religii do popa. Ojcowie nawrócili jednak szybko swych synów metodą dotkliwą na wiarę katolicką. Zrażony represjami szkolnymi oświadczyłem rodzicom zaraz po przyjeździe na letnie wakacje, że do zamoślenia wrócę. Dalszą zaś naukę pobierać pragnę w Warszawie w szkole prywatnej. Nie chciałem być narażony nadal na konflikty z władzami szkół rządowych. Życzeniu memu stało się zadość. W warszawskiej średniej szkole realnej, w której pozostawałem aż do jej ukończenia, miałem dużo czasu, do wchodzenia w głąb siebie. Przypisy. W Warszawie Mościcki ukończył tzw. Szkołę Realną Babińskiego. Tutaj, cytat. Wyróżniał się spośród uczniów niepospolitą inteligencją, wyższymi aspiracjami umysłowymi oraz szczególnymi zamiłowaniami do wiedzy technicznej. Zwłaszcza pociągała go ku sobie CHEMIA Koniec przypisów Rozpocząwszy naukę znowu od klasy pierwszej, przechodziłem z klasy do klasy z dużą łatwością, bez żadnej pomocy pozaszkolnej. Ułatwiały mi to moje zdolności matematyczno-przyrodnicze. Natomiast co do nauk pamięciowych, to nie tylko natrafiałem na wielkie trudności, ale brakowało mi do nich także ochoty. Traktowałem je też po macoszemu i tylko tyle uwagi mi po, im poświęcałem, by nie być zmuszonym powtarzać klasy. Na przykład. Pomimo dużego wysiłku nie potrafiłem nauczyć się wierszy na pamięć w tej mierze, aby je nazajutrz wyrecytować płynnie przed nauczycielem. Do tej perfekcji potrzeba mi było paru dni, w czasie których musiałem je sobie powtarzać – Niejednokrotnie też z powodu tych trudności, o ile miałem większe zadania pamięciowe, a istniało prawdopodobieństwo, że będę pytany, decydowałem się raczej pozostać na drugi dzień w domu i poświęcić ten czas na przemyśliwanie zjawisk życiowych. Dawało mi to duże zadowolenia, a pozostawiony nawet dłużej własnym myślom nigdy się nie nudziłem. To omijanie w szkole średniej zadań pamięciowych wytworzyło pewne braki w moim późniejszym życiu. Miałem duże trudności w szukaniu formy wyrażania swych myśli w słowie i piśmie. Nie przychodziło mi to automatycznie, jak u wielu innych ludzi. Również nauka języków obcych była dla mnie z tych samych powodów niełatwym zadaniem. Zatem miałem dużą łatwość przy studiach w dziedzinie nauk więcej ścisłych, nie polegając na pamięci, wyrabiałem w sobie zmysł kombinacyjny, ułatwiający mi wnikanie w głąb danej nauki. To zaś, wespół z wyrobieniem przestrzennego myślenia, miało później decydujące znaczenie przy pracy naukowo-twórczej. Dzięki bardzo wczesnemu wyrobieniu w sobie pełnej samodzielności, poświęcałem już od pierwszych lat szkoły średniej wiele czasu na wyrabianie w sobie różnych cech koniecznych dla umocnienia mego charakteru. To też, o ile w domu rodzicielskim mogłem korzystać z pełnej wolności i swobody, to później sam narzucałem sobie bardzo surowy rygor własny. Usłyszałem na przykład, że jedzenie ciastek zamula żołądek. To pomimo, że mi smakowały, przestałem je jadać. Będąc w trzeciej klasie, przeczytałem, że Twarde łoże hartuje. Bezzwłocznie wyrzuciłem materac i zacząłem sypiać na deskach przykrytych tylko prześcieradłem. A że byłem kościstej budowy, przeto leżenie przez szereg godzin na tego rodzaju posłaniu było po prostu bolesne, a każda noc męczarnią. Zamiast pokrzepiającego snu miałem tylko rodzaj drzemki przerywanej ciągłymi przebudzeniami. Mordowałem się tak przez kilka miesięcy w nadziei, że wreszcie się do tego przyzwyczaję. I nie wiadomo, jakby się skończyła ta próba wzmacniania charakteru. Organizm protestował bowiem już mocno przeciw takiemu maltretowaniu, gdyby nie malaria z bardzo wysoką temperaturą, która uratowała sytuację. Nie protestowałem już, gdy mnie przenoszono na materac, a nawet miałem satysfakcję, że to nie ja złamałem swoje postanowienie. Choroba była złośliwa, wracała kilkakrotnie i dopiero w czwartej klasie, Pozbyłem się jej. Wierzyłem, że to nie lekarzom zawdzięczałem wyleczenie, a matce, która na wsi leczyła mnie piołnówką. Po tym, co zaszło, nie wróciłem już do twardego łoża. Zawód, jakiego doznawałem w tym przypadku, w hartowaniu woli, nie zmienił mojego stosunku rygorystycznego do siebie. W piątej klasie... Zaprzestałem gry w szachy, której nauczył mnie ojciec, gdy miałem lat siedem i której potem wiele wolnych chwil poświęcałem, znajdując w tym dużą przyjemność. Po wyrozumowaniu, że przy pracy umysłowej powinno się szukać rozrywek fizycznych na świeżym powietrzu, zamieniłem szachy na łódkę. Do tej pory w Warszawie rozrywek fizycznych nie uprawiałem. Jedynie w czasie wakacji spędzanych na wsi jeździłem konno i polowałem namiętnie w obszernych lasach skierbieszowskich. Ojciec mój był bardzo gościnny i lubił wytwarzać wokół siebie nastroje radosne, mimo iż sam od czasu powstania nie mógł pozbyć się smutku. To też letnią porą zjeżdżali do nas goście z bliska i z daleka. A podczas każdorazowych wakacji szkolnych panował wszechwładnie gwar i wesołość w dworze Skierbieszowskim. Odnosiło się wrażenie, że żadna troska nie ma tu dostępu. W lutym 1885 roku przyjechałem do domu na ślub siostry mojej, Zofii. Wesele odbyło się w Ucznie. Ponad 100 osób zjechało do Skierbieszowa. Dwór był obszerny, więc ścisku nie było. Tańczono ochoczo i bawiono się do samego rana. Staropolskim zwyczajem wypróżniono kilkaset butelek Węgrzyna, który ojciec stale beczkami z Węgier sprowadzał. Pomimo to, że od szeregu lat na każdorazowe imieniny gospodarza... Odbywały się równie liczne zjazdy osób gościnnie i suto podejmowanych, to jednak dopiero po odbytym weselu mojej siostry zjawiły się u mnie głębsze refleksje na temat uzewnętrzniania tego wielkiego dostatku domowego. Ciekawe było, że już przedtem dobrobyt, który mnie otaczał, wytwarzał we mnie upodobania wprost odwrotne. Skonkretyzowanie moich poglądów nastąpiło jednak dopiero po uroczystości weselnej. Uświadomiłem sobie wówczas, że smak mój w formowaniu życia prywatnego odbiega zupełnie od tego, na co patrzyłem w Skierbieszowie. Odpowiadało mi bowiem życie proste i skromne, a wszelki przesyt w jedzeniu i piciu nie był w moim guście. Mieszkanie, które nie budziło żadnej zazdrości w otoczeniu, najbardziej mi dogadzało, czułem się w nim dobrze. — Uważałem natomiast, że gmachy publiczne, dostępne dla szerszej publiczności, powinny być stawiane z uwzględnieniem najwyższego piękna. Z tych samych racji nie nosiłem na sobie niczego ze złota i nawet wytworzyła się we mnie pewnego rodzaju próżność. Bałem się, aby mnie nie posądził ktoś o tę słabość. Moja psychiczna wrażliwość w tym kierunku postąpiła w końcu tak daleko, że stałem się zupełnie obojętny na wszelkie posiadanie na własność czegokolwiek, bądź cennego, jak na przykład pięknych dywanów stylowych, mebli, dzieł sztuki i temu podobne. Po ukończeniu szkoły średniej miałem znowu przykład rygorystycznego panowania nad sobą. Byłem zapalonym myśliwym. Razu pewnego po zastrzeleniu sarny podbiegło do mnie małe sarniątko i odniosłem wrażenie, że łzy roni. I to była kropla, która przelała kielich. Od tej chwili postanowiłem więcej nie polować, bo sądziłem, że należy uwolnić się od tej dzikości atawistycznej. Postanowienie swoje wykonałem i przez czterdzieści lat nie strzelałem do zwierzyny. I, dopiero będąc prezydentem Rzeczypospolitej, wziąłem znowu udział w polowaniu w lasach spalskich. Jako gospodarz musiałem towarzyszyć licznym przedstawicielom państw zagranicznych zaproszonym na to polowanie. Przy tej sposobności doświadczyłem, że w lesie na polowaniu nadzwyczajnie się odpoczywa, bowiem troski nie nachodzą tam myśliwego. Postanowiłem zatem powrócić znowu do myśliwskiego sportu. Dzikość atawistyczna nie przeszkadzała mi więcej, gdyż wiele lat upłynęło od czasu, kiedy stosowałem trening wychowawczy. Rozdział drugi. W klasie piątej i szóstej, kiedy miałem lat 15-16, Nastąpiła u mnie wzmożona praca myślowa nad całą moją filozofią życiową. Czułem, że mój stosunek do świata zewnętrznego nie jest jeszcze dostatecznie skrystalizowany. Brak mu jest bowiem logicznego związania i zharmonizowania. Do tej pory miałem do czynienia tylko z fragmentami niepowiązanymi jeszcze w jedną logiczną całość. Widziałem przede wszystkim, że moje postawy etyczne oparte przeważnie na Uczuciach wyniesionych z domu rodzicielskiego nie są dostatecznie ugruntowane. Ojciec, którego nie tylko kochałem, ale i szanowałem jako człowieka szlachetnego z poczuciem honoru i wielkiego patrioty, nie mógł już po klęsce powstania z roku 1863-64 przyjść do dawnej swojej energii życiowej. Prowadził on życie... W sobie zamknięte i prawie zupełnie nie udzielał się dzieciom. Jednak sama postać, jego szlachetna, wywierała wpływ na początkowe urabianie kierunku moich nastawień i upodobań życiowych. Już jako mały chłopiec w domu rodzicielskim miałem zapoczątkowany kierunek rozwojowy, od którego nigdy nie odstąpiłem. Wszelka moralna brzydota ludzka, z której mogłem sobie zdać sprawę, Przejmowała mnie już wówczas wstrętem. Czułem potrzebę zdobycia tak mocnych podstaw etycznych, aby móc zachowywać zapoczątkowaną dzięki specjalnie sprzyjającym warunkom drogę życia. Do tego, a nie innego kierunku mego dojrzewania byłem przywiązany. Chciałem więc stworzyć w sobie dostateczną odporność przeciw wszystkim ewentualnym zboczeniom spowodowanym wpływem środowisk, wśród których mógłbym w przyszłości przebywać. A ponieważ podstawy religijne uważałem dla siebie za jeszcze niedostatecznie chroniące, szczególnie przy uczestniczeniu w wirze życia, przeto musiałem się zabrać do pracy nad sobą. Poświęciłem jej wiele czasu i energii, w końcu jednak jak się opancerzyłem, że ze spokojem patrzyłem w przyszłość. Każdy człowiek, bez względu na swe podstawy moralne, pragnie zdobyć w swoim szerszym otoczeniu wrażenie jak najbardziej dodatnie. Do tego nie może prowadzić odgrywanie sztucznej roli, z którą stan jego wewnętrzny koliduje. Otoczenie bowiem bardzo szybko potrafi się zorientować i sztuczną grę od prawdziwej wartości wewnętrznej człowieka odróżnić. Bo czyż jest taki kłamca na świecie, który by potrafił przez czas dłuższy ukryć swoją brzydką wadę przed otoczeniem? Czy jest taki chciwiec zdobyczy materialnych kosztem wyrządzania krzywdy innym, który by zdołał ukryć swe społeczne zwyrodnienie? Czy jest taki człowiek, który potrafiłby, niepoznany, przedstawiać się przez czas dłuższy za społeczny ideowego, kiedy jego uczucia wewnętrzne mają zupełnie odwrotne nastawienia? Czy jest taki człowiek, który party swymi nadmiernymi ambicjami zdobywa niewidocznie dla otoczenia kosztem pomniejszania zasług innych większą popularność? I w ogóle, czy jest taki człowiek, który potrafi przez dłuższy czas sztuczną grą na zewnątrz ukryć właściwe swe oblicze? Wszyscy ci ludzie nie potrafią wytworzyć spośród swego otoczenia szczerego, przychylnego nastawienia do nich. Przeciwnie, ludzie stykający się z nimi, bądź jawnie, bądź też w ukryciu, zachowują wobec nich wielką rezerwę. Wszystkie ich wysiłki, cała wyrafinowana gra, cała wkładana sztuka na nic się nie zda. Te niepowodzenia przynoszą tym aktorom wiele zawodów, dużo przykrości. Szczęścia osobistego fałszywa ich gra im nie daje. Zdobycie materialnych bogactw, czy też popularność z cudzą krzywdą, może przynieść zadowolenie, lecz tylko krótkotrwałe. Zdobycze powszednieją, apetyty rosną, gra staje się bezwzględniejsza, coraz więcej krzywdy ludzkiej wokoło i znowu występ nieudany, zawód cierpienia. Już jako prezydent Rzeczypospolitej miałem kontakt z lekarzem, który stosował metodę tybetańskiej medycyny, zbudowanej na doświadczeniach kilku tysięcy lat. Mówił mi, że cierpienia psychiczne mają najbardziej szkodliwy wpływ na stan zdrowotny człowieka. Spośród wielu przykładów, które mi jako dowód przytaczał, przypominam sobie historię z finansistą zagrożonym poważnie w swoim zdrowiu. Był on właśnie w bardzo dobrym nastroju, albowiem, jak mówił, przy pośrednictwie sprzedaży państwu prywatnego odcinka kolei zarobił 300 tysięcy złotych. Koszta uboczne wynosiły 100 tysięcy złotych. Uw lekarz tybetański, domyślając się łatwo, że koszta uboczne to nic innego jak stosowanie przekupstwa funkcjonariuszy, wiedział zaraz, z kim ma do czynienia. Po zbadaniu pacjenta oświadczył mu też, że najważniejszą przyczyną groźnego stanu zdrowia jest jego zajęcie, które wywołuje szkodliwe namiętności. Radził przerwanie tego rodzaju roboty, usunięcie się w zacisze domowe, w przeciwnym bowiem razie grozi mu bliska katastrofa. Zioła nie są w stanie skompensować działania trucizny, którą pacjent stale w sobie nosi. Chory zbladł z wrażenia, pożegnał lekarza i więcej się nie pokazał. Rozwinięte nadmiernie namiętności przeważyły. Wywody myślowe owego lekarza umocniły mnie... W wypracowanej przeze mnie filozofii życiowej. Zatem nie tylko o zwiększenie szczęścia osobistego tu chodzi, lecz również o zachowanie zdrowia. Człowiek, który wszelkie piękno w sobie nosi, nie naraża się ani bliższemu, ani dalszemu otoczeniu. Przeciwnie nawet, wszędzie spotyka dowody sympatii i daje mu to pogodę życia i spokój wewnętrzny. Największe jednak wyczuwa zadowolenie, gdy jest przeświadczony, iż może żywić szacunek dla samego siebie. Ta potrzeba szanowania się powstrzymuje go od działań, które mógłby uważać za niegodne i niehonorowe załamanie swej linii postępowania. Z takiego stanu czerpie człowiek dużo szczęścia. Ta harmonia... Prawdziwego swego interesu z kształceniem i pielęgnowaniem swego piękna wewnętrznego jest zadziwiająca. Moim zdaniem pojęcie egoizmu jest niewłaściwie stosowane. Ludzi, których powszechnie nazywamy wielkimi egoistami, powinno się nazywać wykolejnicami storu wiodącego do harmonii wśród społeczeństwa. Fakt, że istnieje ich tylu na świecie jest spowodowany bardzo skomplikowanymi warunkami życia ludzkiego, które łatwo powodują zboczenia. Miałem lat 17, kiedy po raz pierwszy udało mi się zrobić spostrzeżenie, jak silnie potrafi autosugestia opanować umysł człowieka. Pod wpływem faktów, które naruszyły interesy lub ambicje człowieka, potrafi ona tak zaciemnić umysł, w zwyczajnych warunkach nawet logiczny, że może zadziwiać swoim brakiem obiektywizmu. Przypadkiem, który pozwolił mi już w tak młodym wieku odkryć tę prawdę, był pogrzeb ojca, na który zjechała się cała jego rodzina. Po pogrzebie zauważyłem mocne dysharmonie między poszczególnymi członkami rodziny. Zadrażnienia były tak silne, że sprawiało mi to dużą przykrość. Chodziłem więc od drzwi do drzwi i skłaniałem krewnych do zaniechania nieporozumień i dalszej zgody. I tu odkryłem przerażające zjawisko, dawniej mi nieznane. Ludzie, których uważałem dotychczas za rozsądnych i logicznych, okazali się w stawianiu swoich pretensji zupełnie nielogicznymi i niebędącymi w stanie zachować obiektywnego stanowiska. Kłóciła ich sprawa materialna, podział... Majątku. Po tym stwierdzeniu potężnego wpływu autosugestii, która tak paraliżuje zmysł logicznego myślenia, postanowiłem zabrać się do samego siebie. Wykonałem bardzo metodycznie pracę paroletnią i doszedłem wreszcie do takiej odporności, iż uważałem sobie za punkt honoru nie poddawać się jej nawet w najtrudniejszych dla siebie okolicznościach. Dawało mi to wiele zadowolenia i pogody. A jednak tak mało jest ludzi, co mieli szczęście pracować w tym kierunku nad sobą. Nawet najmądrzejsi ludzie ulegają od czasu do czasu działaniu, które wywołuje wewnętrzny niepokój i rzuca jednostkę w objęcia niezdrowych emocji i namiętności. Wielka szkoda, że w programach wychowania domowego i szkolnego nie uwzględnia się tego zjawiska, ileż nieporozumień i silnych podrażnień uniknęłoby się w jednolitym społeczeństwie, a co dopiero we wzajemnym stosunku poszczególnych narodów, gdyby się uzyskało ogólnie wysoki poziom kultury obiektywizmu. Człowiek dający się opanować autosugestii nie jest w stanie wyrażać swoich spostrzeżeń w sposób obiektywny. Musiałby bowiem, mając sam obiektywne widzenie w każdej okoliczności, uważać ustosunkowanie ob... nieobiektywne za świadome kłamstwo. Jednostki ulegające autosugestii, mówiąc i pisząc nieobiektywnie, nie doznają wrażenia, że popełniają kłamstwo i pozostają w zgodzie ze swoim sumieniem. Ludzie, którzy z całą świadomością i cynizmem kłamią, nie stanowią dla mnie przedmiotu zainteresowania, uważam ich bowiem za zwyrodniałych. Ludzie ci o niskim poziomie wszelkiej kultury nie są tak bardzo szkodliwi, jakby można przypuszczać, gdyż otoczenie świadomego kłamcę łatwo rozpoznaje. Nie pomoże tu największa sztuka okłamywania. Najgorzej jest z tymi, którzy dopóki nie ulegną działaniu autosugestii. Nie budzą w otoczeniu żadnych zastrzeżeń i z tej racji, kiedy później ich stanowisko jest nieobiektywne, przyjmowane jest przez społeczeństwo, wśród którego żyją, za wiarygodne i uczciwe. Na podstawie długoletniego doświadczenia przekonałem się, że obiektywizm w każdym przypadku nie tylko nie osłabia pięknych uczuć dla swoich najbliższych, dla narodu, ale je nawet potęguje, gdyż nie są one osłabiane przez różne emocje. Również nie niszczy energii potrzebnej dla zwalczania działań szkodliwych dla narodu czy państwa. Filozofia życiowa wypracowana przeze mnie w dużym trudzie była mi pomocną w zachowaniu kierunku działalności w moim długim życiu. Byłem zabezpieczony od wszelkich, w moich oczach, szkodliwych wpływów różnych środowisk, wśród których wypadło mi przebywać a przez to samo uniknąłem załamania się wewnętrznego. W miarę narastania aktywności życiowej rosł szacunek wewnętrzny dla samego siebie, który stanowił też wielkie moje bogactwo. Od świata zewnętrznego nie oczekiwałem nigdy uznania moich zasług, gdyż uznanie ich własne było mi dostateczną nagrodą. Z tych racji nie spotykały mnie żadne cierpienia, gdy praca moja i zasługi nie były uznawane przez innych albo też gdy uznanie przychodziło zbyt późno, tego bogactwa psychicznego nie oddałbym też za największe korzyści materialne. I chociaż życie moje pełne wydarzeń nie było usłane kwiatami, doszedłem do przeświadczenia, iż los dużym szczęściem mnie obdarzył. Rozdział trzeci po śmierci ojca w roku 1885 wyjechałem na studia politechniczne do Rygi. Musiałem się jednak przygotować do egzaminu maturalnego, bowiem prywatne szkoły nie miały w zaborze rosyjskim żadnych praw. Miałem z tym dużo pracy, a głównie z językiem niemieckim, który stosowano przy egzaminie ze wszystkich przedmiotów. Egzaminu do Politechniki w pierwszym terminie nie zdałem. Miałem przypadek, który mi w tym przeszkodził. W szkołach średnich rosyjskich panował zwyczaj podpowiadania koledze. Tak jak na Zachodzie, nie uznawano tego zwyczaju także w Rydze. Za takie właśnie przewinienie spotkała mnie zaraz na wstępie dotkliwa kara, bo nie pozwolono mi kontynuować egzaminu. Nie mając nic do stracenia, pojechałem do domu na wieś. Przydał mi się nawet odpoczynek po intensywnej nauce trwającej przez cztery miesiące do 16 godzin dziennie. Tu nadarzyła mi się sposobność zapoznania się z poważniejszą beletrystyką. Przewertowałem całą bibliotekę domową. Powieści czytałem bardzo wolno, z jednoczesnym krążeniem myśli... Wokoło psychologicznego stanu różnych typów w nich znajdowanych. Lektura ta pozwoliła mi wniknąć w zjawiska psychiczne ludzi i rozszerzyć znacznie dotychczasowe moje doświadczenia w dziedzinie przejawów życia ludzkiego. Z nastaniem cieplejszej pory zajmowałem się pasieką, którą stworzyłem jeszcze w czasie uczęszczania do szkoły średniej. Fach ten zdobyłem w Warszawie na specjalnych kursach prowadzonych przez słynnego pszczelarza polskiego Lewickiego. W pierwszych dniach września 1886 roku pojechałem znowu do Rygi celem przygotowania się do egzaminu maturalnego, którego termin się zbliżał. Tym razem nie miałem niepowodzenia, jakkolwiek okazało się później, że i tym razem... Spotkać mnie mogło nieszczęście tylko innego rodzaju, jak poprzednio. Rosyjskie Ministerstwo Oświaty zabroniło Politechnice Ryskiej egzaminować i przyjmować do uczelni młodzież ze średnich szkół prywatnych. I dopiero starania władz politechnicznych spowodowały wyjątkowe zezwolenie na odbycie po raz drugi, i ostatni egzaminu z zachowaniem przewidzianego terminu w ogłoszonym już programie. Przy tym profesor matematyki, Kisericki, zobowiązał się do surowszego egzaminowania kandydatów. Wynik był taki, że kilkudziesięciu egzaminowanych nie zdało. Duszę miałem wprawdzie na ramieniu, ale przecież zdołałem przebrnąć przez tę ciężką próbę. I dostałem się sam jeden wówczas do Politechniki. Wstąpiłem na Wydział Chemiczny, chociaż byłem do tego przedmiotu zrażony w szkole średniej. Wykładał ją wtedy bardzo nieumiejętnie magister farmacji. Zdawało mi się, że to nauka wyłącznie pamięciowa, a ja miałem większe skłonności do nauk ścisłych matematyczno-fizycznych. Postanowiłem życie urządzić sobie na wsi, do której byłem przywiązany. Przebywanie w mieście nie odpowiadało mi. Chciałem prowadzić żywot osiadły z możliwością pracy wśród ludu wiejskiego, co wysuwałem na czoło swych zainteresowań. Było to dla mnie trudnym zadaniem przy wyłączeniu rolnictwa, a do pracy na roli nie miałem zapału. Zjawiska przyrodnicze w rolnictwie postępujące bardzo wolno nie zgadzały się z moim temperamentem. Również ciążyła mi wielka zależność świata roślinnego od warunków atmosferycznych. Te rozmyślania nad wyborem kierunku dalszego kształcenia się odbywałem w ostatniej klasie szkoły średniej. Myślałem zrazu o medycynie. To, że musiałbym przed wstąpieniem na uniwersytet opanować łacinę, nie zraziło mnie. Znając jednak wrażliwość swoją na cierpienia ludzkie, bałem się tego zajęcia. Również stan duchowny brałem pod uwagę, wnet jednak zaniechałem tej myśli, znałem bowiem opłakane warunki duchowieństwa na wsi. Organy polityczne zaborcy śledziły bardzo uważnie działalność polskich księży, a ich samych prześladowały. W tych okolicznościach, które utrudniały mi powzięcie ostatecznej decyzji, skończyłoby się zapewne mimo wszystko na wybraniu rolnictwa, gdyż zarządzając większym majątkiem mogłem przecież dobrać sobie odpowiedniego pomocnika rolnego i zająć się samemu prawie wyłącznie pracą społeczną, gdyby nie przypadek, który inaczej pokierował moim losem. Wpadła mi do ręki broszura z dziedziny technologii chemicznej. O suchej destylacji drzewa. Ponieważ zaś lasy ojca mogły dać dostateczną ilość surowca potrzebnego do tego rodzaju produkcji, zdecydowałem ostatecznie poświęcić się pracom na Wydziale Chemii. Studia swoje w Wyższym Zakładzie rozpocząłem z wielką gorliwością. Wprawdzie nauka rozłożona była podług programu na 5 lat – Lecz odrabianie przedmiotów było omalże dowolne. W pierwszym roku można już było słuchać przedmiotów starszych lat, z wyłączeniem tych, dla których nie były jeszcze wysłuchane przedmioty podstawowe. Trzeba było więc na przykład mieć wysłuchaną uprzednio wyższą matematykę, aby uzyskać prawo słuchania mechaniki. Wyczuwając duże braki w swoim wykształceniu ogólnym, jak historia, literatura, historia kultury, a nawet estetyka, korzystałem w chwilach wolnych od zajęć z bardzo bogatej biblioteki uczelni ryskiej. Młodzież polska, stanowiąca 33% studiujących na tej Politechnice, grupowała się przeważnie w dwóch korporacjach – Arkonii i Welecji. Taka jedynie forma stowarzyszania się była w Rydze dozwolona. Trzy korporacje niemieckie, jedna rosyjska i jedna łotewska, prowadzące życie przeważnie burszowskie, nie wzbudzały niepokoju u rosyjskich władz politycznych. I chociaż dla polskich stowarzyszeń forma korporacji była przymusowa, to nie wpływało to na treść życia wewnętrznego, zaś na analogię do formy organizacyjnej innych korporacji nie budziła u władz rosyjskich podejrzeń. Korporacje polskie wyglądały wewnętrznie zupełnie odmiennie od reszty. Zastępowały one słuchaczom ich domy rodzinne i tworzyły zamknięte w sobie społeczeństwa ze specjalnym ustrojem i statutem. Te niewielkie dwa zgrupowania liczące po stu członków były mocno zwarte i miały duży wpływ wychowawczy, przeważnie dodatni. Wytwarzane tam nastroje nie pobudzały naturalnie do jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Wszystko jednak, co się mieściło w granicach legalnego życia, stało na wysokim poziomie. Wstąpiłem do Welecji. Jakkolwiek mój starszy brat, Władysław, należał do Arkonii. O ile w Arkonii można było używać tytułów rodowych, o tyle w Welecji było to bardzo źle widziane. Był wprawdzie za moich czasów w Welecji jeden książę, ale tytuł nie był używany. Wkrótce po otrzymaniu barw zostałem wybrany gospodarzem korporacji. Oprócz pełnienia wysokich funkcji wewnętrznych byłem obowiązany opiekować się młodzieżą kandydacką. Dojrzewanie młodszego kolegi trwało zwykle około roku. Tylko w rzadkich przypadkach otrzymywał kandydat barwy po półrocznym należeniu do stowarzyszenia. Miałem szczególne upodobanie w przebywaniu z młodszymi kolegami, więc opieka nad nimi była dla mnie łatwa i nieuciążliwa. Wówczas korporacja liczyła tej młodzieży 30. Na pierwszym miejscu swojej wychowawczej roli postawiłem sprawę odciągania młodzieży od niewłaściwego w moich oczach obyczaju burszowskiego siadania wokoło beczki z piwem i picia skrążącej z ręki do ręki szklanki. Takie posiedzenia trwały czasami przez szereg godzin w nocy. Odbywały się one uroczyście i polegały na ciągłym nieomal śpiewaniu pieśni korporacyjnych. Śpiewy te, gdy sobie już dobrze podchmielono, brzmiały... Dla ucha okropnie. Mój wpływ okazał się bardzo skuteczny. Mogłem przy tej sposobności stwierdzić, że młodzież ulega łatwiej wpływom pięknym, aniżeli brzydkim. W dnie świąteczne prowadziłem moich fuksów na wolne powietrze dla uprawiania sportów. Po zakończeniu zabawy mieliśmy zwyczaj chodzenia do mleczarni na mleko. Jednostki z mojej gromadki, które otrzymywały barwy, nie opuszczały nas, więc grono nasze wciąż się zwiększało. Powstały wówczas z mojej inicjatywy koła samokształcenia, które nazywały się kółkami oświaty ludowej. Był to okres czasu naszej niewoli, poświęcony przez szersze społeczeństwo możliwie legalnej pracy wśród ludu wiejskiego. Działalność wydawnicza w tym celu była wówczas bardzo duża. Za uzbierane fundusze w kółkach oświaty ludowej sprowadzano do Rygi duże ilości literatury popularnej, celem rozdania jej pomiędzy kolegów wyjeżdżających na letnie wakacje na wieś. Na posiedzeniach kółek samokształcenia, które odbywały się zazwyczaj co tydzień, wysłuchiwano wygłaszanych referatów. Pomiędzy nimi... Było poruszanych wiele tematów obyczajowych, jeden z takich tematów sam opracowałem. Przy dyskusji nad nim okazało się, że jestem zupełnie odosobniony w moich poglądach. Trzeba było dłuższych wywodów, aby przekonać moich kolegów. Zabrałem się więc do wygłaszania tego samego referatu także na innych kółkach samokształcenia. Kółek tych było siedem, grupujących przeszło 70% wszystkich kolegów korporacji. Miałem wrażenie, że wszystkich słuchaczy zdobyłem dla swojego punktu widzenia. Dało mi to duże zadowolenie, gdyż temat ten uważałem za bardzo ważny. Niezdrowe obyczaje, które z całą namiętnością zwalczałem, panowały wówczas w.